Rozdział 59. Moroni prosi Pachorana o wzmocnienie armii Helamana. Lamanici zajmują miasto Nefichach. Moroni jest rozgniewany, że rząd nie dba o wolność kraju. W 30. roku panowania sędziów nad ludem Nefiego, gdy Moroni otrzymał i przeczytał list Helamana, ucieszył się bardzo z powodu wielkiego sukcesu Helamana w odzyskaniu utraconych miast i uczynił to wiadomym wszystkim swym rodakom zamieszkującym tę część kraju, aby oni także się radowali. I natychmiast posłał list do Pachorana, by zarządził zebranie wojska i wzmocnił armię Helamana, aby łatwiej mu było bronić części kraju, którą tak szczęśliwie odzyskał. Posławszy ten list do Zarachemli, Moroni zaczął znowu planować, jak odzyskać pozostałe ziemie i miasta, które zagarnęli Lamanici i podczas gdy Moroni czynił przygotowania do walki z Lamanitami mieszkańcy Nefichachy, którzy zebrali się tam z miast Moroni, Lechi i Morianton zostali zaatakowani przez Lamanitów tych samych, których zmuszono do odwrotu z Manti i okolic a którzy przyłączyli się do Lamanitów w tej części kraju i tak będąc niezwykle liczni i z dnia na dzień otrzymując posiłki wojska przyszli pod wodzą Amorona walczyć z mieszkańcami Nefichach i zaczęli pośród nich żniwo śmierci a armii ich były tak liczne, że reszta mieszkańców miasta, Nefichach, musiała przed nimi uciekać. Przyszli oni do Moroniego i przyłączyli się do jego armii. I Moroni przypuszczał, że dosłano żołnierzy do Nefichach, aby pomóc im w utrzymaniu miasta, wiedząc, że łatwiej jest obronić miasto przed Lamanitami niż je odzyskać. Dlatego uważał, że łatwo uda im się obronić miasto. Zatrzymał więc wszystkie swoje wojska dla obrony pozycji, które odzyskali. I teraz, gdy Moroni zobaczył, że miasto Nefichach padło, bolał nad tym niezmiernie i zaczął wątpić w zwycięstwo i czy z powodu swej niegodziwości nie popadną w niewolę u swych braci. Tak samo myśleli wszyscy jego wyżsi dowódcy. Oni także wątpili, widząc zwycięstwa Lamanitów i niegodziwość własnego ludu. I Moroni był rozgniewany, że rząd nie dba o wolność kraju.